Bez już możesz stres tej, bo jesteś bez. Yo, yo, yo. Bez Heinekena. 2009, nagła tak spawacza. Witrowe Wzgórza, Warszawskie, Piątkowska, Włocławek, Karnieszewice. Wolę być karkiem niż alkoholikiem, I szacunek yo. dla gówna kurwa, yo. Dla mnie to gówno. To moja muzyka Jestem sobą i nie szukam przeciwnika Wręcz przeciwnie chcę poznawać świat Leczę się z moich Zaledwie wad Kocham muzykę jak kobiety Czasami nie ogarniam tej fety Na dancingu Życia Batory Pozdrowienia dla Mateusza i Kory Wieczny odpoczynek dla bolca, ta muzyka jak róża bez kolca. całą resztę i wal do przodu. Zawsze naprzód jak patron śmierci W nosi wierci, krew i sól. Żelest pól jeno drzewo po środku. Nasze życie jak wracający spodku. Ta kurwa jak wracają to jest gówno, prawda muzyka Szukam, nie ufam, nie szukam przeciwnika A bombatyka, tyka, hip-hop apteka Disco awangarda, Yo, temat czeka, To jest gówno, prawda muzyka Szukam, nie ufam, nie szukam przeciwnika A bombatyka, tyka, hip-hop apteka Disco awangarda, temat czeka Dla mnie rap to moja muzyka Pełnię tu funkcję słuchacza i krytyka mój sposób by rozładować myśli, więc zwalniam przy pomocy liści Słucham i mówię co mi leży na sercu, co może kiedyś zrobię Piszę o sobie, o ludziach, w życiu, to mój pół widzenia Szukam po cichu oazy zrozumienia, gdy w kółko chodzi tylko o to samo Tyle kawałków iż o tym nagrano, Zapisne spojrzenia, niezdrowa rywalizacja i stop, hop na top Zaciągi spacja, to właśnie ta muzyka daje mi oddech, to dzięki niej utrzymuje formę Przypomina twarz sina, dookoła zima jest dolina, spojrzenie skurwy syna To jest gówno, prawda, muzyka Szukam, nie ufam, nie szukam przeciwnika, a bombatyka, hip-hop apteka, disco awangarda